Rozdział 18 Statek zostaje ukończony. Nefi nadmienia, że Jakub i Józef urodzili się na pustyni. Wszyscy wyruszają statkiem do ziemi obiecanej. Bracia Nefiego, synowie Ismaela i ich żony oddają się hulankom i swawoli. Nefi zostaje związany sznurami. Statek jest miotany burzą. Bracia uwalniają Nefiego i po jego modlitwie burza ustaje. Przybywają do ziemi obiecanej. I stało się, że wielbili Pana i pracowali ze mną, i obrabialiśmy drzewo w nieznany nam przedtem sposób. I Pan pokazywał mi od czasu do czasu, jak miałem budować statek. I ja, Nefi, nie obrabiałem drzewa, ani też nie budowałem statku sposobem znanym ludziom, lecz budowałem go, jak mi Pan pokazał, a więc nie było to sposobem ludzi». Ja, Nefi, chodziłem często na górę i modliłem się do Pana i Pan objawiał mi doniosłe rzeczy. I stało się, że gdy ukończyłem budowę statku według wskazówek Pana, moi bracia zobaczyli, że był on dobry, a jego wykonanie bardzo udane, dlatego ukorzyli się ponownie przed Panem. I stało się, że Pan powiedział mojemu ojcu, że mamy zebrać się i wejść na statek. Następnego dnia, gdy przygotowaliśmy wszystko Dużo owoców i mięsa z pustyni Miodu pod dostatkiem i zapasy Zgodnie z tym, co nam Pan nakazał Weszliśmy na statek z całym naszym ładunkiem Z nasionami i wszystkim, co zabraliśmy z sobą Każdy według swego wieku A więc weszliśmy wszyscy na statek Z naszymi żonami i naszymi dziećmi I mojemu ojcu urodziło się dwóch synów na pustyni Starszy został nazwany Jakubem a młodszy Józefem. I stało się, że gdy wszyscy weszliśmy już na statek i zabraliśmy z sobą nasze zapasy i co nam Pan nakazał, skierowaliśmy się na morze i płynęliśmy z wiatrem w kierunku ziemi obiecanej. I gdy tak płynęliśmy z wiatrem przez wiele dni, moi bracia, synowie Ismaela i ich żony zaczęli się zabawiać a nawet tańczyć, śpiewać i mówić zuchwale, że zapomnieli, dzięki czyjej mocy znaleźliśmy się na morzu i wielkie było ich zuchwalstwo. Ja, Nefi, przeraziłem się, że Pan rozgniewa się na nas i ukaże nas z powodu naszej niegodziwości, że pochłoną nas głębiny morza. Dlatego ja, Nefi, przemówiłem do nich z całą powagą, lecz oni Rozgniewani na mnie odpowiedzieli, nie pozwolimy, aby nasz młodszy brat rządził nami. I Laman i Lemuel pochwycili mnie, związali sznurami i obchodzili się ze mną ostro, a Pan pozwolił na to, aby mógł okazać swą moc i wypełnić swe słowa co do niego dziwych. I stało się, że gdy związali mnie tak mocno, że nie mogłem się poruszyć, busola, którą nam Pan dał, przestała działać. I nie wiedzieli, dokąd mają skierować statek, a gdy powstał sztorm, wielka i straszliwa burza i przez trzy dni byliśmy miotani po wodach w przeciwnym kierunku, zaczęli się bać, że zatoną w morzu, ale nie uwolnili mnie z więzów. I czwartego dnia, gdy nadal byliśmy miotani po wodach w przeciwnym kierunku, burza stała się niezwykle gwałtowna, że niewiele brakowało, aby pochłonęły nas głębiny morza. I po czterech dniach, gdy byliśmy miotani po wodach w przeciwnym kierunku, moi bracia zaczęli pojmować, że Bóg wydał na nich wyrok i że zginą, jeśli nie naprawią zła, które wyrządzili. Dlatego przyszli do mnie i rozwiązali więzy krępujące przeguby moich rąk i były one ogromnie spuchnięte, Także moje nogi w kostkach były bardzo opuchnięte i sprawiały mi wiele bólu. Jednakże nie szemrałem przeciwko Panu z powodu moich cierpień, ale ufałem mojemu Bogu i wielbiłem Go przez cały czas. I mój ojciec Lechi powiedział im wiele, także synom Izmaela, lecz oni grozili srodze każdemu wstawiającemu się za mną. I moi rodzice, będąc w podeszłym wieku i doświadczywszy wiele smutku z powodu swych dzieci, zostali złożeni chorobą. Z powodu swojej troski, wielu smutków i niegodziwości moich braci byli oni nawet bliscy opuszczenia nas, aby stawić się przed tym Bogiem. Ich siwe głowy niedługo zostałyby złożone do grobu. Bliscy byli oni tego, że z żalem pochowalibyśmy ich w morskim grobie. Także Jakub i Józef, będąc dziećmi i potrzebując wiele opieki, smucili się z powodu cierpień swojej matki, ale ani oni, ani moja żona łzami i modlitwami, ani moje dzieci nie zmiękczyły serc moich braci na tyle, aby mnie uwolnili. Nic, z wyjątkiem mocy Boga Która groziła im zagładą Nie było w stanie zmiękczyć ich serc Gdy więc pojęli, że grozi im śmierć w głębinach morza Zmienili swe zamiary I uwolnili mnie z więzów I stało się, że gdy mnie uwolnili z więzów Wziąłem do ręki busolę I zgodnie z moim pragnieniem Zaczęła ona działać I modliłem się do Pana A gdy skończyłem Wiatr ucichł, burza ustała i zapanowała wielka cisza. I stało się, że ja, Nefi, pokierowałem statkiem, że ponownie płynęliśmy w kierunku Ziemi Obiecanej. I po wielu dniach przybyliśmy do Ziemi Obiecanej, wyszliśmy na ląd, rozbiliśmy namioty i nazwaliśmy ten ląd Ziemią Obiecaną. Zaczęliśmy uprawiać ziemię i siać nasiona I zasialiśmy wszystkie nasiona, które zabraliśmy z Jerozolimy Rosły one nadzwyczaj dobrze I byliśmy błogosławieni obfitością plonów I wędrując przez puszczę Przekonaliśmy się, że w lasach ziemi obiecanej Były wszelkiego gatunku zwierzęta Bydło, osły, konie, kozy Oraz inne dzikie zwierzęta użyteczne człowiekowi I znaleźliśmy różne metale Złoto, srebro i miedź.